Maria Konopnicka, Filuś, Miluś i Kizia, Wesołe Kotki, opisał w Pazurek. Nic milszego moje dziadki, jak kot pięknie wychowany, taki jak go tu widzicie, nad miseczką, od śmietany. Bijatyka Po wieczerzy do łóżeczka cała poszła spać rodzina, ale z filem psotnik Miluś bijatykę rozpoczyna. Spadła kołdra i pierzynka, lecą jaśki w różne strony. Chwiluś upadł na podłogę, poduszeczką przywalony. Reszta kotków, hyc, na ziemię. I do figlów, hej, że dalej, pościągali prześcieradła, całą pościel powalali. Wtem ze świecą wchodzi mama. Co za rwetest, co za krzyki, a do łóżka spadź mi zaraz. No czekajcie, swawolniki! Jak tam poszła cała sprawa, jak się wszystko to skończyło, o tem nawet drogie dzieci i wspominać mi niemiło. Tyle tylko wam opowiem, że nazajutrz przez dzień cały kotki wody nanosiły, prześcieradła prać musiały. A największy figlarz Miluś, bez mundurka dla pokuty, musiał za to w pustej siące wszystkim kotkom czyścić buty.